Rozdział trzynasty. Abinadi, chroniony mocą boską, opiera się kapłanom. Kończy przytaczanie im dziesięciorka przykazań. Bez zadośćuczynienia przestrzeganie przepisów prawa Mojżesza nie wystarcza dla zbawienia. Bóg sam zadośćuczyni za grzechy i niegodziwości swego ludu. I gdy król usłyszał te słowa, powiedział do swych kapłanów – zabierzcie tego człowieka i zabijcie go, bo cóż mamy z nim począć? On jest szalony. I postąpili naprzód, chcąc go pojmać, lecz oparł się im i powiedział Nie dotykajcie mnie, gdyż Bóg was porazi, jeśli mnie dotkniecie, albowiem nie przekazałem wam wszystkiego, z czym mnie Pan posłał, ani nie odpowiedziałem wam na pytanie, które mi zadaliście. Bóg nie pozwoli więc, abym został teraz zgładzony. Muszę wypełnić, co mi Bóg nakazał, a ponieważ powiedziałem wam prawdę, jesteście na mnie rozgniewani. I ponieważ mówiłem wam Słowo Boże, uznajecie mnie za szaleńca. I gdy Abinadi powiedział te słowa, ludzie króla Noego nie śmieli go pojmać, bowiem duch Pana spoczął na nim i twarz jego jaśniała niezwykłym blaskiem, niczym twarz Mojżesza, gdy na górze Synaj rozmawiał z Panem. I Abinadi przemawiał z mocą i władzą otrzymaną od Boga i dalej mówił. Przekonaliście się, że nie jesteście w stanie mnie zabić Skończę więc, z czym zostałem posłany Oto widzę, że ranie was w samo serce Mówiąc wam prawdę o waszej niegodziwości I moje słowa wywołują w was zdziwienie, zastanowienie oraz gniew Jednak skończę, z czym mnie posłano A wtedy nie ma znaczenia, co się ze mną stanie, jeśli zostanę zbawiony jednak tyle Wam powiem, że to, co ze mną potem uczynicie, będzie przykładem i zapowiedzią tego, co nastąpi. I teraz przytoczę Wam resztę przykazań Boga, gdyż widzę, że nie są one wyryte w Waszych sercach. Widzę, że nauczyliście się niegodziwości i uczyliście jej przez większość swego życia. Pamiętacie, że powiedziałem wam przykazanie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bowiem ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który za występek ojców każe potomków do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę, tysiącom potomków tych którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego na próżno bowiem Pan nie pozostawi bez kary tego, który na próżno wzywa Jego imienia pamiętaj, abyś święcił dzień szabatu sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia dzień za siódmy jest szabatem ku czci Pana Twego Boga nie będziesz w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy, który przebywa w obrębie Twoich bram. Pan bowiem uczynił w sześciu dniach niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. I Pan pobłogosławił dzień szabatu i uczynił go świętym. Czci Ojca Twego i Matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Twój Bóg Ci daje. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył przeciw bliźniemu Twemu. Nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do Twego bliźniego. I stało się, że gdy Abinadi powiedział to, zapytał ich, czy nauczaliście ten lud, że mają pamiętać i przestrzegać tych przykazań? Oto mówię Wam. Nie uczyniliście tego, albowiem gdybyście ich nauczali, Pan nie nakazałby mi wystąpić i przepowiadać nieszczęścia temu ludowi. A teraz powiedzieliście, że prawo Mojżesza sprowadza zbawienie. Oto mówię wam, że potrzebujecie teraz przestrzegać przepisów prawa Mojżesza, jednak nadejdzie czas, gdy przestrzeganie ich nie będzie więcej celowe. Co więcej, mówię wam, że zbawienie, nie jest tylko wynikiem przestrzegania przepisów tego prawa, albowiem jeśli nie nastąpiłoby zadośćuczynienie, którego Bóg sam dokona za grzechy i niegodziwości swego ludu, zginęliby oni niechybnie, pomimo przestrzegania przepisów prawa Mojżesza. Oto Izraelitom potrzebne było prawo, nawet bardzo ścisłe przepisy, albowiem są hardym ludem, śpieszącym się do czynienia niegodziwości, lecz ociągającym się z przypomnieniem sobie Pana, swego Boga. Zostało im więc dane prawo, przepisy ceremonii i obrzędów, które mieli ściśle przestrzegać z dnia na dzień, aby pamiętali o Bogu i swej powinności wobec Niego. I mówię Wam, że prawo to symbolizuje to, co ma nastąpić. I czyż zrozumieli oni prawo? Mówię Wam – nie. Nie wszyscy zrozumieli to prawo, a to z powodu znieczulenia ich serc, bowiem nie rozumieli, że człowiek może być zbawiony tylko dzięki odkupieniu dokonanemu przez Boga. Albowiem, czyż Mojżesz nie prorokował im o przyjściu Mesjasza i że Bóg odkupi swój lud? Czyż nawet wszyscy prorocy od początku świata nie mówili o tym w jakimś stopniu? Czyż nie powiedzieli, że sam Bóg stąpi między ludzi, przyjmie śmiertelne ciało i pójdzie z wielką mocą po świecie I czyż nie mówili także, że dzięki Niemu nastąpi zmartwychwstanie umarłych, a On sam będzie prześladowany i dręczony